This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the remote. Stay tuned for more Rock'n'Roll. Audycja nazywa się Tłusty Druk. Ja, nazywam... nazywa ja nazywam się Janek Wińczycki. Właśnie słuchacie pilotażowego odcinka. Otworzył go numer Do You Remember rock Roll Radio Ramonesów. On streszcza mniej więcej to, o co chodzi. A chodzi o wrzucenie nowej treści w światek podcastowo-radiowych pogadanek i rozmów. Audycja będzie polegać na tym, że wraz z resztą kolektywu będziemy gadać o książkach. Mówię my, choć dziś gadam sam, ale to pilot, takie zebranie organizacyjne, czy tam operatywka. W kolejnych odcinkach poznacie koleżanki i kolegów, którzy zajmują się książkami na rozmaite sposoby, z różnych perspektyw i mają sporo ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Pewnie co jakiś czas będę tak jak dziś sam raczył Was moim sfatygowanym głosem i suchym żartem, ale to tak raczej awaryjnie. Wierzę w tę ekipę, no przekonacie się. Wspomniałem, że będzie o książkach. Pewnie część z Was już zaczęła ziewać, bo wszyscy w Krakowie i w ogóle w sieci gadają o książkach. Ale uwaga, tłusty dróg ma być inny. Mamy ambicje, by robić to inaczej od reszty. Po pierwsze, będziemy gadać przy wtórze, ostrego rock'n'rolla i w ogóle muzyki okołopankowej. Po drugie, będziemy gadać o tych książkach, które innym nie zaprzątają uwagi. Oczywiście także o nowościach i takich tytułach, które koniecznie trzeba przeczytać, ale chcemy też sięgnąć na dolne półki naszych regałów, czy tam no, meblo ścianek, robić listy, zestawienia, przypominać y, przykurzone bestsellery z y, dawnych czasów, y, wyciągać z pawlaczy i piwnic rozmaite kurioza, napawać się literaturą tak złą, że aż dobrą. Od czasu do czasu pogadamy o komiksach, o literaturze faktu, książkach historycznych, lub na przykład monografiach regionalnych. Szczególnie cieszą mnie deklaracje tych koleżanek i kolegów, którzy zapowiedzieli tematy historyczne, bo mam wrażenie, i chyba nie jestem odosobniony, że wychodzi mnóstwo dobrych biografii, monografii, eseistyki czy książek o historii militarnej, a nie zwraca się na nie należytej uwagi. I to w dużych mediach, i to w takich partyzanckich, jak to nasze. A przecież mieszkamy w kraju, w którym historię uważa się za rdzeń tożsamości, przy czym często się nią manipuluje, kupczy, trywializuje się ją, sprowadza do poziomu propagandy. Będziemy też prowadzić bloga z recenzjami, zestawieniami, z takimi tekstami, które wychodzą nam gdzieś przy okazji, różnymi odkryciami, które wpadają w oczy w czasie lektur. Sprawdzajcie nasz profil na Facebooku, tam będą się pojawiać regularnie notki i odnośniki. A jako, że Radio Pirat ma charakter muzyczny i jest jedną z bodaj kilku ledwie inicjatyw, które w polskiej sieci prezentują muzykę niezależną w różnych odmianach, to będziemy też wiele uwagi poświęcać książkom i czasopismom muzycznym, zinom, i tak dalej. I właśnie o tym chciałbym dziś pogadać. Mamy od kilku lat prawdziwy wydawniczy urodzaj i zatrzęsienie nowych tytułów. Więc chciałem zacząć od przeglądu najlepszych książek, które opracowaliśmy z kolegą Maciejem Okołowiczem i zrobić takie zestawienie książek z najciekawszych, najbardziej wartościowych z ostatnich kilku lat. No ale stało się tak, jak czasem bywa, że Wchodzi na rynek książka, która robi bang i zmienia reguły gry. I tak właśnie się stało parę tygodni temu. O co chodzi, wyjaśnię po piosence, a teraz posłuchamy utworu Lift to Love grupy Izrael z jej przełomowej, legendarnej płyty 1990. Zanim przejdę do rzeczy, jeszcze opowiem wam anegdotkę. Działo się to w ostatnie wakacje, które spędzałem nad Polskim Morzem w drugiej połowie września, więc już nad Bałtykiem było pustawo. Wzdłuż wybrzeża ciągnie się niepozorny lasek, który oddziela plaże od pól i wiosek. Między Dębkami a drugim rzędem karwieńskich błot jest miejsce, gdzie ten lasek nieco gęstnieje i poszerza się. Nazywa się to Widowo. Bardzo przyjemna okolica. Jest leśna kapliczka, pozostałości po wopistach z czasów PRL, Wojskach Ochrony Pogranicza, rezerwat przyrody o tej samej nazwie, Widowo. Jechałem na moim wysłużonym rowerze marki Romet z Dębek do Karwi, bo w dębkach były już pustki, wszystko pozamykane na cztery z a w karwitliła się jeszcze resztka sezonowego handlu w piekarni, dwóch sklepach i ostatniej czynnej smażalni. No i jadąc, słuchałem sobie płyty 1991 właśnie grupy Izrael. W tym roku postanowiłem zrobić remanent ulubionych nagrań z poprzednich wakacji w czasie mojego krótkiego ale już coraz dłuższego życia. Prawie wszystko z tej listy, którą odtwarzałem, niemiłosiernie się zestarzało. I dziś sam sobie dziwię się, że te kilkanaście, dwadzieścia parę lat temu słuchałem takich szrotów z wypiekami na młodzieńczym licu. No ale Izrael akurat się w ogóle nie zestarzał. Ciągle jest w moim sercu i na playlistach. Jadę, słucham odkrywam nowe detale, przypominam sobie. To był bardzo mocny skład, oprócz Świętej Pamięci Brylewskiego, Malejonka, Świętej Pamięci Stopy, czy Vivien Quarko. Jej numery weszły dopiero na najnowszą reedycję tej płyty. Grał tam również na przykład świetny jazzman Włodzimierz Kiniorski, który moim zdaniem jest absolutnym geniuszem takim, świętokrzyskim Frankiem Dzappą. No ale nieważne, no jadę jaram się jaka świetna płyta, z jednej strony bardzo pankowa i zadziorna, taka słowiańska, z drugiej odnosiła się do tego, co wtedy działo się w światowej muzyce. No i poleciały klasyczne highlighty jak Raidon, Live to Love właśnie, I Don't Wanna Get Stuck, So Far Away, Słucham i nie mogę się nadziwić, że tu tyle planów w tej muzyce, tyle instrumentów, jakby Włodzimierzy Kiniorskich było w studio ze trzech i dmuchali w trąby i fujary wszystkimi otworami ciała naraz. Myślę, cholera, no, coś się nie zgadza. Wszystko do siebie w tej mazyce, muzyce pasuje, konweniuje, wszystko się zgrywa, ale jest tego o wiele więcej, a ja przecież znam te numery na pamięć. Może to remiksy, jakieś odrzuty z sesji. W końcu orientuję się, że te flety to nie ze Spotify lecą, więc wyciągam słuchawki z uszu i szukam źródła muzyki. Wyjeżdżam za zakrętu, a tam dwaj dżentelmeni o urodzie wskazującej na pochodzenie z Ameryki Południowej. Panowie rozstawili instrumenty i sprzęt nagrywający. Jechali live do internetu z takiej wysokiej wydmy z pomiędzy chojaków, bo las iglasty. No to zatrzymałem się, posłuchałem ich z dużą przyjemnością. Na moje niewprawne ucho brzmiało to jak muzyka peruwiańska, ale ze sto razy lepiej niż w wykonaniu takich zespołów, które często można spotkać na deptakach w miejscowościach letniskowych. Były fragmenty jak było to wszystko bardzo eleganckie, dobre brzmienie, dużo szczępiatelność, jak e, powiedzieliby e, może niekoniecznie Peruwiańczycy, ale e, nasi e, bracia ze wschodu. Ja myślę, że ci panowie by spokojnie dali radę na ofię, na takiej scenie nomenomen leśnej na przykład. Jak skończyli, no to podjechałem do nich, podszedłem i y, zacząłem zagadywać, że super, że ładnie, fajnie, ale skąd panowie do cholery znaleźli się na tym od w środku lasu, no i w ogóle. No nie byli zbyt rozmowni, ale uprzejmi. Okazało się, że zespół nazywa się wow kuna co trudno ze słuchu przepisać. Y, spędziłem dużo godzin na poszukiwaniu, ale y, udaje się. Yy, także gdzieś w, pod w linku, czy gdzieś wrzucę no jako ciekawostkę link do nich. Warto sprawdzić. no ale Dlaczego studiowałem akurat tę płytę i dlaczego ta anegdotka wydała mi się yy, cenna, choć nie do końca wyrywająca z butów może? Ano dlatego, że właśnie ukazała się przełomowa publikacja Rafała Księżyka. Dzika rzecz, Polska Muzyka i Transformacja 1989-1993 wyszła nakładem wydawnictwa Czarne. Autor jest jednym z najlepszych i najbardziej pracowitych dziennikarzy muzycznych w Polsce. Ktokolwiek interesuje się polską, choć nie tylko muzyką, oferującą jakości wykraczające poza chwytliwe refreny, na pewno zna nazwisko Rafała Księżyka, 30-latkowie pamiętają go z nieodżałowanych magazynów takich jak Brum, Machina, innych bardziej efemerycznych tytułów, niektórzy być może z Jazzform, audycji na antenie programu Drugiego Polskiego Radia, no a Świntuchy pewnie jako naczelnego playboya, no chociaż umówmy się. Nie trzeba było być wyjątkowym świntuchem, by czytywać, czy też przeglądać Playboya. A w porównaniu z tym, co dziś oferuje nam popkultura, to ten tytuł był wręcz elegancki, umiarkowany i wysmakowany. Oprócz tego księżk napisał kilka ważnych książek, m.in. o Williamie Barausiew, bardzo wartościowy esej Wywracanie kultury o dandysach, hipsterach i mutantach, Trochę mam wrażenie niedoceniony, będzie warto o nim wspomnieć przy jakiejś okazji. I kilka wywiadów rzek z Robertem Brylewskim, Tymonem Tymańskim, Tomaszem Stańko, Marcinem Świetlickim, ostatnio z Munkiem Staszczykiem. A tym razem zabrał się przekrojowo za lata 1989-1993. Dzika rzecz to po trosze reportaż historyczny, trochę próba monografii, mówię próba bo autor rozmyślnie miesza szyk i komplikuje, ucieka od sztywnych ram na rzecz bardziej pojemnej formy. W pewnym sensie książka rozliczeniowa, która podsumowuje całe piękno, gorycz i ohydę wczesnego etapu polskiej transformacji ustrojowej. Jest to książka o muzyce, ale nie tylko. Wręcz powiedziałbym, że to spojrzenie na najnowsze dzieje Polski i próba opowiedzenia ich poprzez muzykę i towarzyszące muzyce elementy kultury takie jak media, jak teledyski, kluby, używki itd. To stanowi pierwszy powód, dla którego warto po nią sięgnąć. Bo o ile wiele fanek, fanów muzyki dokładnie pamięta co i jak, kiedy, ma własną wizję tego, jak to było z polskim punkiem, reggae czy rokiem eksperymentalnym, o tyle warto zobaczyć, w jaki sposób muzyka stanowi odbicie z czasów, w których powstaje. Znów Robert Brylewski w duecie ze zmarłym niedawno świętej pamięci Pawłem Kelnerem Rozładowskim, czyli duet Maxi Kelner. Utwór nosi tytuł Mamy Zachód. Wtedy wybrzmiewał trochę ironicznie, a dziś pewnie większości z nas hasło Zachód zaczyna pobrzmiewać na taką trochę tęskną nutę. W wystawach reklamy doskonałej broni gazowej Przed kryminalistami teraz policja nas obroni Rajpana. Ale mam być zachód Ale mam być zachód Seks, Shop'y, zatem Telewizja Nowe Mercedes, BMW, nowe Audi I Porsche, Porsche. I Porsche, I Porsche. Siekier, chłop na ulicy, robię cielaka Na przystanku staniki Rosjanki Sprzedają sprzyczajki Są też zapiekanki Zapiekanki, zapiekanki. Ale mamy zakłód Ale mamy zakłód Na chodnikach leżą bajtki obok Pumex Wybór papierosów, skarpety i książki Kawa, czekolada, znowu ktoś a Krem do miski spływa przed kantorem Szeleści, sałata Bo to zakłód Mamy za to, Ale za to. Orły, na orły w koronie Zmieniamy nazwy placów i ulic Ale czy mentalnie też się zmieniamy? Zmieniamy Mentalnie Drugi powód, dla którego koniecznie trzeba sięgnąć po dziką rzecz, jest oczywisty i bezdyskusyjny. Świetnie się to czyta. Księżyk to wprawny rzemieślnik, ma dar syntetycznego ujęcia zagadnień, stworzenia pełnego i wielobarwnego obrazu epoki. Przy czym o sprawach dobrze znanych tylko wspomina, za to wyciąga fakty i detale, anegdoty, które nie wszystkim są znane. To na przykład historia telewizji Echo, pierwszej prywatnej stacji telewizyjnej w Bloku Wschodnim, która emitowała program Senny Wrocław. Tam mieszkańcy miasta opowiadali o swoich snach. To też dzieje zespołów, które mimo kultowego statusu lokalnie lub wśród pewnego grona, pewnego pokolenia słuchaczy są kultowe, natomiast nie są tak znane jak Armia czy Apteka. To na przykład grupa Kormorany. Ja ich widziałem na żywo raz i już to było w dekadzie pierwszej obecnego wieku i oględnie mówiąc wtedy nie, nie porwali mnie. Może dlatego, że właśnie nie znałem kontekstu, całej historii, nie wiedziałem, y, jaką drogę przeszedł ten zespół od absolutnego y, frikostwa, improwizacji po muzykę teatralną. W książce pojawia się też tragiczna historia zespołu Los y, Loveros. Też ledwie co kojarzyłem ten zespół, no ale odświeżyłem sobie. Na YouTubie są bodaj dwa nagrania i to rzeczywiście rewelacja. Warto zwrócić uwagę, że autor postarał się, by przypomnieć również o historii kobiet w polskim niezalu. Pisze o zespole Oczy Ciorne, są wspomnienia Małgorzaty Tekiel, tekli wybitnej basistki, która grała m.in. w Kobongu, w Pudelsach, na zacnej płycie psychopop. Też ją sobie odświeżałem w wakacje i polecam. Ostatnio gra w Pochwalonych, y projekcie Janerka na Basy i Głosy i supergrupie Morświ. No, skoro tak, to czas posłuchać tekli, a jako, że już puszczałem reggae, to proponuję zespół Będzie Dobrze. Utwór nazywa się Pod Hall in Rock, kasety Open Your Mind. Pamiętam, że jako brzdąc z markaty zobaczyłem urywek teledysku w telewizji. Nie wiedziałem, co to, ale ten kawałek mnie prześladował tych kilka taktów na które udało mi się załapać, a linia basu wręcz mi się śniła po nocach. miałem już o tym, jak księżykowi udało się pokazać obraz ówczesnej Polski, Polski przełomu poprzez muzykę. Bardzo mnie zaciekawiły te fragmenty, te, które pamiętam z własnego dzieciństwa choćby historię sprzed wprowadzenia prawa autorskiego z radosnych i poniekąd pięknych czasów piractwa fonograficznego. Sklepy muzyczne wtedy i stragany wyrastały no, na prawie każdym roku. Wydawcy, czy może raczej kopiści, publikowali masę bardzo różnorodnej muzyki, nie, kreu nie kreując e, jakichś precyzyjnych biznesplanów, za to kierując się własnym wyczuciem, intuicją, upodobaniami itd. Sporo w dzikiej rzeczy jest o przegrywalniach, pierwszych niezależnych wytwórniach i studiach nagraniowych. Takich zasłużonych, które były kreatywne, twórcze i stały po stronie muzyków, jak choćby legendarna Złota Skała, ale też o mniej uczciwych wydawcach, i równie wiele tam jeszcze można wyczytać o sprawach o których nie mam bladego pojęcia ale też nie mniej mnie interesują na przykład bandyterka i dragi ja dziś się nie czuję kompetentny w tych kwestiach, a wtedy to już zupełnie, bo jako pachole niewinne wiedziałem tylko to, co mówiono w telewizji i w radio, czym straszono w szkole na jakichś żenujących pogadankach umoralniających no co pisano w gazetach. Ale tymi tematami żyła wtedy cała Polska. Po pierwsze dlatego, że to były nowości, bo musimy pamiętać, że PRL był krajem względnie bezpiecznym, jeśli chodzi o takie życie na, na ulicy powiedzmy, a władze też oszczędnie gospodarowały informacją, więc to były sensacje, kiedy pojawiła się wolna prasa pozbawiona państwowej cenzury. Po drugie, dlatego też żyła nimi Polska, że te sprawy położyły się cieniem na początku trzeciej RP. Naprawdę mroczne, ciemne historie, zniszczone życia, zniszczone interesy, przy czym media te już wolne, pozbawione cenzury oczywiście odkształcały rzeczywistość, siały panikę moralną i naginały fakty pod tezę. I tutaj znów okazuje się, że wiele do powiedzenia mają muzycy, że dzięki ich relacjom udaje się ten obraz trochę odczarować, wyprostować, dodać mu odpowiednich proporcji. Sporo o początkach kultury psychodelicznej w Polsce mówią między innymi Kazik Staszewski, Kelner, czy Karol Suka, bardzo zasłużona, ciekawa postać, malarz, twórca muzyki elektronicznej z takim punkowym sznytem. No a skoro mówimy o psychodelii, to trzeba też wspomnieć o zespole apteka. Księżyk pozbierał smaczne anegdoty, ale też powiedział, jak powstawały ich kultowe płyty, narkotyki i urojone całe miasta. Wśród anegdot sporo takich o specyficznej publiczności na koncertach, ale też świetna opowieść o tym, jak zespół pomieszkiwał i grał w gospodarstwie ogrodniczym w Dąbrówce szlacheckiej bodaj, pod Warszawą. Próby odbywały się w foliowym rękawie, czyli takim zadaszeniu do uprawy roślin. No i muzycy grali tam pomiędzy krzakami pomidorów, no a takimi innymi krzakami. Jeśli wierzyć relacji grającego wówczas w aptece basisty Marcina Ciempiela, którego znacie pewnie też z oddziału zamkniętego Tiltu, Photones i to gospodarzom odpowiadało towarzystwo zespołu, bo ponoć dzięki muzyce te pomidorki lepiej rosły. Apteka to w ogóle zespół bardzo ciekawy i też problematyczny, po pierwsze dlatego, że jak się nie śledziło na bieżąco ich losów od samego początku, to trudno dobić się do rdzenia tej muzyki i mieć pełen obraz. Gdańskie friki, na przykład y, Tymonty Mański, y, wspominają o tym, że na początku to był zespół uduchowiony w ten sposób, y, w jaki y, no, na ogół myślimy o psychodelii. Jest taki fragment o aptece w wywiadzie z Tymańskim ADHD. No i ten uduchowiony zespół, potem tym zrobił się taki bardziej twardy, uliczny, można powiedzieć amfetaminowy. I ślady tej pierwszej apteki można znaleźć na słynnej składance Gdynia, natomiast na płytach jest już to nowsze oblicze wyrystające z czasów, w których tak dobrze odnalazł się lider zespołu Jędrzej Kodymowski. No ale ta późniejsza apteka w sposób unikalny, taki wręcz endemiczny, łącząca odlot psychodeliczny z poetyką no, z lekka gitowską, uliczną, to też jest mocne, ciekawe doznanie i warto ją docenić. A to, z czym dzisiaj kojarzy się nam ten zespół, oraz to, jak oceniamy dzisiejszą postawę Jędrzeja Kodymowskiego, kiedy na przykład występuje na, nazwijmy to, patriotycznych akademiach u boku Jana Pietrzaka, nie powinno rzutować na ocenę ich płyt z lat 90. Notabene ukazała się książka apteka przy boje pióra Tomasza Lady, wydana przez Inrock. Dosłownie dziś dostałem ją w ręce. Jak tylko przeczytam, to pewnie też omówię. Ale póki co posłuchajmy apteki. Rafał Księżyk napisał, że najlepszą płytą apteki z tamtego czasu są urojone całe miasta, za to ducha epoki lepiej oddają narkotyki. No i długo zastanawiałem się, co wybrać. Chciałem jakiś mniej znany numer, puścić, ale ostatecznie zdecydowałem się na ujarane całe miasta, bo, to, bo chociaż to jest jeden z najbardziej znanych i charakterystycznych ich utworów, to też dobrze sobie przypomnieć, bo to hymn całej generacji polskich frików. ...ofiarę ziemi z dwóch, trzech liści koki. Prosi o dobry zasiew. Przy większych pracach składa ofiarę całopalną z wybranych liści koki. Słuchajcie, trzy, cztery. Ujarane całe miasto, wszyscy idą ulicami ciasno. Ciasno. Narkomani i faszyści Fanki kurwy terroryści, Na u Wspomniałem o zespołach, które Rafał Księżyk słusznie nam przypomina, które zasługują na więcej naszej uwagi i bardziej życzliwą pamięć, ale w tej książce znajdziecie też fragmenty o takich zespołach, które niekoniecznie kochacie, do których możecie mieć jakieś tam urazy z dawnych lat, bo jest o zespole Hołk, który przez pewien moment był kontrowersyjny, o armii, która też swojego czasu budziła kontrowersje po prochrześcijańskich deklaracjach Tomasza Budzyńskiego, no ale to taki też koloryt czasów radykalizmu, ale jest też sporo o zespołach takich jak np. Hej, czy Wilki lub nawet Demono. No Jest sporo o Techno, które niekoniecznie jest tym, co podbija serca słuchaczy i słuchaczek Radia Pirat, ale jest to muzyka, która, biorę tutaj autorytet redaktora Księżyka za oręż, ma w Polsce wybitnie pankowe korzenie, źródła w scenie niezależnej i o której warto pamiętać, zwłaszcza, że ona owocuje naprawdę ciekawymi rzeczami. Więc jest cały rozdział, gdzie jest dużo o Łodzi, mieście, pamiętamy bardzo przez... Transformację ustrojową dotkniętym, wręcz zniszczonym przez ten dziki kapitalizm lat 90., i różne zaniedbania lat 90., i późniejszych, ale na tej ziemi jałowej wyrosły przeróżne kwiaty, takie chwasto-kwiaty jak crust punk, kwiaty piękne i liryczne jak 19 wiosen jeden z najlepszych zespołów w Polsce w ogóle. Czy kwiaty z betonu, jak zespół Jude? Tutaj Nomen omen warto też polecić książkę Elizy Gaust Jude Chata. To wywiad z Wiktorem Skokiem, liderem grupy. Ta książka jest cytowana w Dzikiej Rzeczy. No i też kwiaty plastikowe, sztuczne, ale też ładne. No i to właśnie scena techno i scena elektropankowa. Nie mam tutaj na podorędziu nagrań z tamtej epoki. Można ich trochę znaleźć na YouTubie. Więc puszczę coś zupełnie innego, o czym też jest sporo w książce. Duet Balkan Electric, którym y, występowali Fiolka Najdenowicz, bardzo ciekawa wokalistka o czterooktawowym głosie, później dziennikarka, autorka wspomnień. Warto jej wspomnienia będzie kiedyś wyciągnąć trochę z lamusa, trochę z niepamięci, bo ta wokalistka akurat gdzieś zniknęła z radarów a drugą połową duetu był Sławomir Starosta, wcześniej z nowofalowych kosmetyków Miss Pinky, prekursor działań na rzecz tolerancji wobec osób LGBT w Polsce, no później także prekursor branży porno, czy też branży erotycznej, więc to ciekawa sprawa, bo to taka muzyka, która dziś może się wydawać dosyć archaiczna, no ale wtedy była czymś nowym, pokazuje kolory depoki, oni łączyli taki post-depeszowski styl z World Music za sprawą głosów Jolki i y, przypomnę o nich za pomocą takiego zabawnego utworu Wojtek for President. Chciałbym też wspomnieć o pewnej politycznej warstwie tej książki z sporym zastrzeżeniem, dlatego że po pierwsze Radio Pirat nie ma charakteru politycznego, w odróżnieniu od innych oddolnych, niezależnych rozgłośni w sieci, po prostu dlatego, że ludzie o różnym światopoglądzie tutaj występują i tym, co nas scala jest podejście do muzyki i wartości, które same przez, się, przez tą muzykę przemawiają. Po drugie, dlatego, że książka Dzika Rzecz jest akurat pod kątem politycznym bardzo umiarkowana. Tam autor, w odróżnieniu od innych ludzi piszących o transformacji autorek i autorów, nie stawia diagnoz politycznych. No i dobrze, nie tylko dlatego, że czasami mamy wszyscy dosyć polityki, zwłaszcza ostatnio, w ostatnich dniach, tygodniach i tak dalej, i szukamy dla siebie jakiegoś bezpiecznego azylu, jakiegoś miejsca, gdzie możemy poprzeżywać także inne sprawy, ale też dlatego, że skoro inni zajmują się tym, czym były koszty społeczne i gospodarcze transformacji, tym, jak się rozwijała polska scena polityczna i tak dalej, no to w opowieści o muzykach tego być nie musi. Jest tutaj taka quasi-polityka, bo jest to polityka performerów, frików, działaczy odrodzonego w latach 80., a w 90. prężnie rozwijającego się ruchu anarchistycznego, pierwszych akcji feministycznych, działań ekologicznych, takich jak pamiętny festiwal Energia Sztuki, którego dwie edycje były uwieńczeniem wygranej batalii o niebudowanie elektrowni atomowej w Żarnowcu. Dziś myślimy o atomie często cieplej, ale wierzcie mi, ja pamiętam, jak to wyglądała ta budowa i lepiej, że wtedy nie powstała. I o takich właśnie sprawach, o działaniach totartowców, o ostatnich działaniach Waldemara Majora Frydrycha. Nie mówimy tutaj o polityce partyjnej, tylko mówimy o tym, jak rodził się polski aktywizm i pospołu z działaniami muzyków awangardowych, podziemnych, próbował zmieniać tę rzeczywistość. Więc postanowiłem szybko puścić jakiś taki bardziej publicystyczny numer. Tym razem to będzie brygada kryzys i rządzi ksiądz z pamiętnej płyty Kosmopolis. Może nie tak legendarnej jak czarna brygada, ale też wartej zapamiętania, zwłaszcza, że ta ich pankowa psychodelia tam się rozwinęła w bardzo ciekawą stronę trochę pobrzmiewają echa alternatywnej muzyki ze Stanów itd., tak Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, dziękuję za uwagę, za cierpliwość, słuchajcie nas, będziemy się rozwijać, odzywać do was co tydzień, wyciągać bardzo różne tematy, mam nadzieję, że w głównej mierze muzyczne, ale nie tylko, zainwestujemy też na pewno w lepszy mikrofon. Natomiast chciałbym jeszcze podsumować tę opowieść, którą tutaj państwu cedzę od blisko godziny, tym, że choć książka Rafała Księżyka to bardzo sprawnie napisany, dobry, i wciągający reportaż, to ma ona też taki walor porządkujący trochę fakty, rozwijający wątki, które bardzo często nam giną. Ma solidną bibliografię, co jest bardzo cenne, jeśli chodzi o tytuły książkowe, artykuły prasowe, audycje radiowe, także taką dyskografię, z którą warto się zapoznać. No i jest też dobrze wydana, jeśli chodzi o szatę edytorską. Sporo reprodukcji takich artefaktów z lat 90. Wiemy, że takie rzeczy jak ulotki, plakaty, różne przejawy twórczości DIY lubią ginąć, więc świetnie, że to też znalazło się w książce. I to jest książka, która pokazuje zupełnie nowe perspektywy i trochę pokazuje, jak warto myśleć o tamtych czasach, na co warto brać poprawkę. I o ile o ocenie PRL-u nie mam już siły tutaj mówić, o jego jasnych stronach, w których było zapewne niewiele, ale w tym parę istotnych, o jego ciemnych stronach, których było więcej, to też trzeba pamiętać, że to była epoka, którą jakoś należało odchorować. No i my w latach 90. jako społeczeństwo trochę ją odchorowywaliśmy, trochę wyrównywaliśmy symboliczne przynajmniej rachunki z czasami PRL-u, więc żeby domknąć nasze spotkanie, Puszczę utwór kultu, który też był prekursorski, jeśli chodzi o sampling przełomowy, jeśli chodzi o treść i swojego czasu robił mnóstwo zamieszania w naszym życiu publicznym, mianowicie 4589. Dziękuję za uwagę. Tak przekracasz nie wejdzie Których przekracasz